co roku jeździ co roku, pan do tak, tak, ojczyzny kukurydzy, tak, do Meksyku tak, i do Chile. Tak, Jakie tak, wrażenia z, ze spotkania z tamtymi uprawami? No właśnie, dobrze, dobrze pani pani zapytała, bo jakby pani zapytała wrażenia o kraj, to bym niewiele mógł powiedzieć, bo jeżdżę tam już od 1999 roku, a tak naprawdę to Meksyku nie widziałem. Z samolotu na samolot, i z powrotem, I na pole bo się spieszy, bo, bo na, natomiast to środowisko, wokół którego tam, no, które jest wokół tej, tej, tej, tego miejsca, to jest Puerto Vallarta, na szczęście jest to piękne miejsce, bo jest to trzeci kurort po Acapulco i po Cancun, więc jak czasem traf, zostanie troszkę z tego dnia przed zachodem słońca, to z przyjemnością można również wyjść na plażę i zażyć kąpieli, ale tak jak słusznie Pani zauważyła, no wróciliśmy niejako do tej ojczyzny kukurydzy, bo tak się Zakłada, że wykopaliska wskazują, że już 7 tysięcy lat temu już ta kukurydza była w podobnej formie jak, jak teraz uprawiana. No właśnie, ale my mamy no jednak trochę inny klimat i czy w związku z tą introdukcją kukurydzy do nas yy, pojawiły się jakieś problemy z którymi będziemy borykać jeszcze przez długo? Yy, no jeżeli chodzi o tą konkretnie, o naszą relację z Meksykiem, to nie ma nic wspólnego również z jakąś introdukcją tej meksykańskiej kukurydzy do nas. Ja tam tylko rozmnażam swoje formy. Ja wy, wysyłam swoje nasiona i tam namnażam i przywożę, przywożę, przywożę swoje, swoje nasiona. Ponieważ ta rodowita, nazwijmy to, kukurydza meksykańska jest dla nas nieprzydatna ze względu na liczbę v. To jest Tam jest V 700, nawet 800, to ona by u nas zakwitła może w końcu października, jeżeli by była dobra, dobra, do, dobra pogoda. Natomiast dużo my, szczęścia. Tak, i dużo szczęścia. My wykorzystujemy to miejsce tylko do namnożenia swoich materiałów yy, hodowlanych. Yy, najwcześniejsze materiały kwitną tam no, aż trudno, trudno w to uwierzyć 40 dni od chwili posiania to tak jakby u nas zasiać 20 kwietnia, kwietnia i ostatniego maja by kukurydza już tam kwitła sama liczba V mówi Pan 800 jest obłędna tak, a to, ale te to nasze niskie V właśnie tam tak pięknie, pięknie reaguje no a cóż dodatkowo Trafiliśmy dobrze tam w Mek Meksyku, ponieważ ten Meksykanin, a w zasadzie pierwsze jego obywatelstwo to jest amerykańskie, ma pełne uniwersyteckie, rolnicze wykształcenie w Stanach Zjednoczonych, bardzo dobrze tą sprawę prowadzi zaprzyjaźniliśmy się nawet dwukrotnie już tutaj przy okazji jakichś naszych okrągłych, tam rocznic ślubu przyjechał tu na Fiestę <grych> zobaczyć jak Fiesta po polsku wygląda. Także mam tam możliwość również spotkania właśnie ludzi z całego świata, a szczególnie z uniwersytetów amerykańskich. Tam, gdzie naukowe podstawy hodowli były, były tworzone, to właśnie uniwersytety amerykańskie. Czasem bywa tak, że na przysłowiowym metrze kwadratowym jest pięciu profesorów. Z drugiej strony Ameryka jest też takim centrum, skąd płynie idea GMO w kukurydzy. Idea, która w Europie przyjmuje się dosyć trudno. A Europejczycy nie chcą. Konsumenci trochę się obawiają, rolnicy troszeczkę są zafascynowani tym, że ona jest tu odporniejsza, tu lepsza, no tak, tu wydajniejsza. Jest cała masa różnych, różnych czynników, a na koniec jest jeszcze czynnik ekologiczny i są zapylacze. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Czy powinniśmy eksperymentować? Jak powinniśmy eksperymentować? Czy nie eksperymentować? No. tylko wdrożyć? Mhm. No, przyznam się, że, że, że, że moja opinia e, jest jakby niejednoznaczna w zależności od tego, czy Pani mnie pyta jako Józefa Adamczyka osobę prywatną, czy jako Józefa Adamczyka odpowiedzialnego za właściwy krajowy program hodowli kukurydzy. A to się różni bardzo? Różni się bardzo, ponieważ jako osoba odpowiedzialna za hodowlę kukurydzy, czyli za stronę już biznesową, niewątpliwie widzę ogromne atuty tej technologii, biotechnologii, na ogólnie rzecz biorąc. No Dla rolnika jest jasne, jeżeli przechodzi wzdłuż plantacji i ma różne odmiany, ma GMO i nie GMO i tam nie GMO, jest pożarta, kolokwialnie mówiąc, przez, przez, przez omocnicę, no to w takim razie mówi, o, ja, ja, ja chcę to GMO. Ale z drugiej strony, jako osoba prywatna, y, mająca oczy i, i, i uszy otwarte, czytająca, dys, dyskutująca z, z, z, z różnymi... Y, osobami, które mają bliższą wiedzę na ten temat, no spotykam co i róż, co i róż, jakieś yy, yy, poważnie brzmiące zastrzeżenia. Nie twierdzę, że one, są, że one są prawdziwe, bo natychmiast z tej drugiej strony, czyli ze zwolenników yy, uprawy GMO, natychmiast podnosi się larum wielkie, że to jest ciemnogród, że, że, że nie wiedzą, o czym mówią i, i, i tak dalej. próbuje się... Pró próbuje się jakby to... to, to te, te, te, dyskredytować? Te, dyskredytować, tak. Ale niektóre, powiedzmy sobie, te zastrzeżenia są, są na tyle y, poważne, że no sprawdzalne. Które? Na przykład, Które? Na, na przykład y, y, alergia na płatki kukurydzy wytworzone z kukurydzy GMO. Stwierdzono to w Meksyku. Słyszałem nawet, ponieważ audycja była w języku hiszpańskim. Ja szybko poprosiłem tego far farmera, żeby mi doszedł do źródła i on mi tam gdzieś podzwonił i, i w tekst, się, tekst po angielsku były pod, badania, które stwierdziły, że około 2-3% populacji wykazuje alergię y, przy konsumpcji płatków kukurydzy GMO. Okazało się, że to jest mniej więcej ten sam procent populacji co dia jak, y, jak diabetycy, też mniej więcej 2-3%. Na tak kon już konkretny argument zwolnicy uprawy jedyną odpowiedź mieli, trudno, no to nikt nie jedzą. Te dwa, 3 procent. To nie gnieje tej kurty. Tylko teraz, jak, jak, on się, jak on się ma dowiedzieć, że lubi płatki, yy, podróżuje po hotelach. Czy Pani widziała gdzieś, żeby yy, na, w, na, w naczyniu, przy naczyniu, yy, w którym są wy, wyłożone płatki, czy, czy wysypane płatki, żeby tam sobie każdy yy, gość mógł, mógł jakąś tam porcję z tego wziąć. Czy tam Pani widziała w którymśkolwiek hotelu informację, że to jest GMO albo nie? Nie GMO. Więc to jest ta, ta no, Gdyby strzała... stawiać tabliczkę przy, właśnie w każdym hotelu, to pomału to prowadziłoby do tego, że więcej byłoby na stole ostrzeżeń niż jedzenia. Niż jedzenia, tak, I to, no, ale jednak yy, no, ci zwolennicy tak zwanego wyboru no, optują za tym żeby była informacja. Dobrze, niech już to będzie, skoro są za i przeciw, no to niech będzie prawo wyboru. No tylko jeżeli ja nie mam tej informacji, no to jak mam, jak mam to wybrać? Ta znana już historia z tym motylem monarszym, który tam w cyklu rozwojowym przelatuje z Meksyku do, do Kanady i lecząc nad bezkresnymi obszarami Stanów Zjednoczonych, no co tam jest? Albo monokultura, albo soja, albo kukurydza. on, siadał, on nie żywi ani soją, ani kukurydzą on spada z głodu. Ale nie, siadał na kukurydzy i ja pyłek ten GMO i okazuje się, że, że, że również mu szkodził temu motylkowi. No to natychmiast wykonano doświadczenie, że zamknięto w klatce te ileś tam motyli i posypano pyłek kukurydziany, kwiatowy, jakiś tam, jakiś, jakiś tam. Skoro ten motyl miał wybór, to to, On że nie, że, kukurydzianego. nie kukurydzianego. Wniosek z tego, to tak jak, jak ten Rosjanin, który, który wyrywał po kolei yy, yy, yy, nogi muszę i zawsze kazał mucha idź. Jak ostatnio wyrwał, mucha nie szła. Wniosek zapisał naukowy, mucha oguchła. A poważnie, to ja tak zastanawiam się nad naszą ulubioną omacnicą, ulubioną mówię w cudzysłowie, bo przecież jeśli my upowszechnimy gatunki, którymi omacnica się nie będzie żywiła, nie będzie szkodziła naszym uprawom, to prawda, ale w związku z tym, czy przypadkiem nie spowoduje to jakiegoś zaburzenia w dalszych elementach ekosystemu, chociażby tych, Ptaków, które nie żywią. Tak, no problem jest w tym, że ewentualne te ujemne następstwa yy, upowszechnienia, mówiąc już ogólnie GMO, gie, te skutki te ujemne, mogą być odsunięte zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Trudne one są rzeczywiście do zbadania, bo tak naprawdę takiego prostego przełożenia nie ma. że Żeby ktoś powiedział, że tak, zjadłem, zjadłem i umarł, albo nie daj Boże no, nie, nie, ciężko się rozchorował, albo nie, nie daj Boże umarł. Takiego prostego przełożenia nie ma, ale w y, tej globalizacji y, t, obecnie y, żywność, y, jakiś produkt wytworzony, y, załóżmy w spolicach, y, za dobę, za dwie znajdzie się na drugim końcu, końcu świata. Kto kiedy może to skojarzyć, że to akurat właśnie, że załóżmy, że to było G, GMO i gdzieś tam wywołało jakieś implikacje negatywne. Czego ja się mocno obawiam jest to, czego my nie widzimy, co się dzieje poniżej y, y, w glebie. W sensie, prostu. jeśli przeoramy y, gie, giemo, no, albo, no, tak. Wszystko to, my zistniemy kukurydzę, niby ją wywozimy z pola, ale reszta zostaje, łącznie, łącznie z korzeniami. No tak, Przeory to i to się rozkłada. Miliony mikroorganizmów są. I jak teraz zbadać te miliony mikroorganizmów? Jakąś dziowińcę można wychwycić, jakiegoś innego, mówiąc u, u, umownie, ro, robala, tak. Ale tych mikroorganizmów nie jesteśmy w stanie tam wychwycić. A w jaki sposób teoretycznie mogłoby to jakby zamodelować sprawę? W jaki sposób to mogłoby wpłynąć na ten ekosystem tych mikroorganizmów? I, no może również się okazać na przykład, że śmiertelne. Tak jak jest dla, dla, dla, dla tego, tych lepidoftera, czyli, czyli, czyli, czyli tych błonkoskrzydłych yy, o, o owadów to szkodliwe, tak samo może się okazać, że jest to szkodliwe dla jakichś tam mikroorganizmów, tylko my nie jesteśmy w stanie ich zidentyfikować. Więc te następstwa moim zdaniem są, są trudne do przewidzenia i na ekosystemu, tak no, naprawdę. Tak, tak, tak. No ale to jest tylko dzwonek. No, no, ja już jako praktyk, znaczy hodowca, ale na tyle, ile mi czas pozwala zajmujący się już jako profesor jakimiś takimi powiedzmy badaniami naukowymi i mając te kontakty z ludźmi, no widzę, że te, te takie sygnały ostrzegawcze się pojawiają. Nie mam na to... Y, twardych y, y, dowodów no bo, no bo zresztą może i z braku czasu jak wystarczy poszperać w internecie to się znajduje czasami na, naprawdę te argumenty y, to, to, no takie, że się przysłowiowy włos na głowie, na głowie jeździ ale natychmiast kontrargumenty się pojawiają że to gdzieś tam błędy metodyczne to to to, to, to. I... jakie badania należałoby przeprowadzić żeby właśnie z tych internetowych dowodów mieć twarde dowody no ja myślę, że przede wszystkim badania nie mogą być zlecane przez zainteresowanego. A często tak bywa, że firma A, B czy C zleca badania nawet uznanym autorytetom. Płaci, bardzo dobrze płaci, na pewno więcej niż, niż macierzysta uczelnia czy, czy, czy macierzysty instytut. No i trochę takie retoryczne pytanie, jakich wyników się spodziewa. Być może no, nie powinienem nawet o tym mówić, bo jak się nie ma dowodów na, na to, ale no, są, należałoby to dosłownie upublicznić. Na zasadzie tej, że kupowane są nasiona na rynku, załóżmy przez Państwowy Instytut i on ma, dostaje grant nie roczny, dwuletni, Pięcioletni prawdopodobnie, bo, bo, bo tak jak powiedziałem, te skutki mogą być w czasie odsunięte. Już mówimy o przestrzeni, że to się tam przemieszcza, ale, ale również w czasie. I wtedy, po tych pięciu latach, yy, taki niezależny arbiter że, rzeczywiście by mógł, by mógł nam odpowiedzieć. Obawiam się, że nie na wszystkie, nie na wszystkie pytania. Te sprawy, które do, dotyczą właśnie tych mikroorganizmów, tego, tego, tego, tego jak Pani to nazywała, zachwiania ekosystemu właśnie w glebie, moim zdaniem wymagają pokoleń.